Wyznawiam 43. sesję Rady Miejskiej Kowara. Na podstawie listy odnosi z tego, że też obrad. Przechodzę do punktu trzeciego, punkt B, punkt D, wybory przewodniczącego Rady Miejskiej Kowara. Proszę o zgłoszenie kandydatów do komisji składacie. Myślę, że powinna być zezwolona ilość rad powołana nowa komisja. Czy ktoś w tej sprawie. Proszę o podróżowanie. Zgłaszam się. Zwróczam się, tak? Tak. Katarzyna, Pan Paweł Pito. I pan Paweł Szyńczuk. Proszę o przegłosowanie w składu komisji. Jednogłośnie? Nie. Nie? Trzynaście, przepraszam. Trzynaście 13, 13. za jeden. E, Kto się wstrzymał? Pan Bazo. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Czy Pani Zosią, zgłaszam pana Madeja Majice. Proszę panie koniec jest zgłoszony jako kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej. Ktoś jeszcze? Jest trzeba zgodę. Czy wyrażam zgodę Pan Andrzej? Wyrażam zgodę. Dobrze? Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. Przejdźmy do ustalenia no, zasad i kart y, do głosowania. Ugłaszam 5 y, minut, 10 minut przerwy. Komisja Sputacyjna Szkodowa Karty do Głosowania. E, zasady głosowania głosowaniu na nam e. y, kartka do głosowania wygląda identycznie jak w poprzednich y, głosowaniach. Zawiera oznaczenie y, kandydata, Głosujemy poprzez oddanie jednego głosu, który przysługuje każdemu z radnych. Głosu za, plus głosu przeciw. Takie zasady ustaliła komisja skrutacyjna. Głos oddajemy poprzez przekreślenie kwadracika. będzie kwalifikowało jako kartę nieważną. Nie będzie określana pod uwagę w trakcie obliczenia ważnych oddany głosów. Wybór będzie, wy, będzie przeliczony na podstawie bezwzględnej większości ustalonej spośród ważnych oddanych głosów. Za bezwzględną większość uważamy o jeden głos oddany za, niż głosów przeciw. Czy mają Państwo jakieś pytania? Czy te zasady są jasne? Jasne. jasne. Czy jakieś wątpliwości co do sposobu oddania głosu? Nie. To jeden. Przeciw. Przemysław Człowiecki w Mogą Państwo przegłosować oczywiście te zasady, zgodnie z Państwa statutem. W każde głosowanie, przy każdym głosowaniu ustalane są zasady głosowania, więc żeby potwierdzić jakby zrozumienie zasad i formuł zastosowanych przy tym głosowaniu, jak najbardziej Rada może przegłosować przyjęty sposób głosowania w tym, w tym wyborze. Proszę za głosowanie. Kto jest za przyjęciem zasad głosowania? Jeden głos. głosów. Dziękuję. Przy zachowaniu oczywiście tych samych reguł tajności, czyli pan przewodniczący rozda y, karty do głosowania, pomieszczenie y, biura rady udostępnione zostało do możliwości oddania głosu w sposób tajny. Bezpośrednie głosowanie będzie się na sali poprzez wrzucenie karty do głosowania do przygotowanej wcześniej Komisja skutacyjna w składzie. Przewodniczący Artur Grona, członek komisji Pawła Pityk, członek komisji Paweł stwierdza, na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach złożono kandydaturę radnego Andrzeja Machnicy, przy ustawowym składzie rady wynoszących 15 osób, obecnych na sali do głosowania było 14 radnych, minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach 8. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 14, liczba kart wyjętych z urny 14, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 14. Na kandydata Andrzeja Machnica oddano 8 głosów. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza co następuje dokonano w wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach od Andrzeja Machnica. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym w ustaw z 2001 roku nr 142 pozycja 1591 z późniejszymi zmianami. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wybór Radnego Pana Andrzeja Machnicy na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowarach. Paragraf 2. Protokół Komisji Skutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z w dniem Kto z Państwa Panów jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Wieso się osoby się, się, się wstrzymał. Kto się sprzeciw? Oddaję głos Panu. To za wybór e, ponowny e, na funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Cóż, życzę Państwu wszystkiego dobrego na początek roku, na ten rok 2013. E, mam nadzieję, że uda mi się e, zorganizować pracę Rady jeszcze lepiej niż po pierwszym moim wyborze. Bardziej i większy większym spokoju potrafili yy, załatwiać wszystkie sprawy związane z naszym miastem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani Kamilę o zamknięcie sesji. Dobre. Jeszcze przyjdę do punktu czwartego sprawy różne. Czy ktoś w sprawach różnych? Punkt piąty zamykam sesję, 43 sesję. Dziękuję.